Bierzemy 2 obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i doświetlamy. Kroimy i podsypujemy sosem z małym dużo dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie nam czas kroimy, mieszamy i podajemy do są. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni. Jeden zero 1, 0, start. Cześć, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy dotychczasowych i nowych, którzy przybyli, bo wiemy, że tacy przybyli. Z mojej drugiej strony, jak zwykle, Jacek Kuchmistrz, prosto z, prosto z Anglii, no i oczywiście ja, czyli Paweł Prokopowicz. Słuchajcie, była trochę przerwa dłuższa niż oczekiwaliśmy, niż zakładaliśmy. Związane to było ze sprawami rodzinnymi, ze sprawami przyjścia na świat nowego człowieka naszej wspaniałej córeczki. Później jakieś takie wakacyjne yy, wojaże i tak dalej. Także trochę nas nie było. Yy, nie było się jak zebrać, ale jesteśmy. Oczywiście cały czas myśleliśmy o Was. Yy, w pierwszej wolnej chwili, kiedy mieliśmy taki termin, że możemy się spotkać i coś nagrać, nagrywamy dla Was. I mamy oczywiście do porozmawiania na tematy kulinarne parę ciekawostek. Yy, witam Cię Jacku. Moje uszanowanie. Cieszę się, że mamy nowych słuchaczy nie będziemy się za mocno tłumaczyć po prostu tak nie wyszło staramy się ponieważ wszyscy wiedzą o tym że robimy to po prostu robimy to amatorsko bo lubimy tak jak przypomnę tym którzy teraz się dopiero zaczęli włączyli do naszego podcastu którego słuchają gotujemy bo to jest nasze hobby zaletą naszego podcastu jest to że sami to robimy i korygujemy to co możemy przepisy które możemy znaleźć w internecie które czasami nie są zgodne z realiami gotowania no i to wszystko słuchajcie. tak, ale też, też też podglądamy stare, dobre polskie książki kucharskie, przepisy z różnych miejsc na świecie, gdzie byliśmy, gdzie byli nasi goście, bo też goście są w e, podcaście i ogólnie staramy się promować, tak jak wiecie, bądź nie wiecie, zdrowe jedzenie, zdrową, smaczną kuchnię, przede wszystkim bez chemii, bez konserwantów. To się... e, no i taka konkura... mówiło tak. Bez chińskiej witaminki. Takie rzeczy, które po prostu są smaczne i które naszym zdaniem warto włączyć do swojej diety. Mówimy też, czego unikać. Okej. Okay. O czym chciałeś dzisiaj powiedzieć, ja, no Tak. Niestety tych, którzy chcieliby nas słuchać bardzo długo, zawiodę, bo tak niestety dzisiaj nie będzie. Ale pokrótce chciałbym, yy, chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsze to był kłopot, miałem kłopot ze znalezieniem przepisu na mąkę, na chleb z mąki owsianej, wiesz. Trochę się denerwowałem, pomyślałem sobie, że o tym powiem w, w podcaście. Wpisując hasło chleb z mąki owsianej, czy chleb, y, y, z mą, no, owsiany chleb, wyskoczyło parę przepisów z różnych blogów, czy jakichś tam stron internetowych, gdzie w ogóle, wiesz, dodatkiem były płatki owsiane, a nie o to chodzi. Mhm. Ale wreszcie znalazłem taki, chle, znalazłem taki przepis. I spodziewałem się, że tej mąki mm, owsianej będzie więcej, ale nie, jest mniej. Zrobiłem ten chleb według tego przepisu. Chleb jest taki luźny, więc robi się go podobnie, troszeczkę jak chleb z mąki krupczatki, ale wyszedł smaczny, pachnący i, yy, no i się dzisiaj na śniadanie lepiej smakował niż chleb na zakwasie to tyle. A druga rzecz, to chciałbym szybko mhm. powrócić, wiem, że Ty odsyłasz naszych słuchaczy do wcześniejszych odcinków, gdzie jest mowa o majonezie i keczupie, a ja bym chciał tak szybciutko ekspresowo powiedzieć właśnie o tym, że zrobiłem, miałem dwie próby. Pierwsza była nieudana, robiłem drugą próbę, Aha. była udana, zrobiłem majonez w domu. Przeciętnie mówią ludzie, że majonez taki domowy wytrzymuje 3 dni, ta pani mówi, że wytrzymuje tydzień. Nasz yy, nie wytrzymał tygodnia, bo zniknął, bo już w przeciągu czterech dni został, został zniknął. <gry> tak, to jest to, co często mówimy, że jakiś tam przepis jest, że jest porcja na parę dni, czy też ciasto, yy, które jest jakaś tam duża blacha, ale zazwyczaj jest tak, że ono znika, czyli jest dobre. Mhm. No to fajnie. Gdyby ktoś chciał, był taki odcinek, w którym był majonez, Także zapraszamy do archiwum. Można sobie mm, odsłuchać, jak robi się majonez, w jakiej kolejności, co jest ważne, o, z czego w ogóle majonez jest zrobiony. Może tutaj, skoro odcinek ma być krótki, to już nie będziemy się rozgadywać, tylko szybciutko proszę sobie odnaleźć poprzednie odcinki i odsłuchać. Wiem, że dużo ludzi teraz ściąga nasze odcinki archiwalne, ponieważ są wakacje, mają trochę czasu, żeby sobie przesłuchać i mm, Właśnie zapraszamy, a nawet jeśli się już słuchało, to też warto sobie przypomnieć, bo parę odcinków starych naszych słuchałem i są tam fajne informacje. Dobrze, ja chciałbym dzisiaj powiedzieć co nieco na temat obwarzanków, które robiłem już parę razy, są świetne. Czy masz jeszcze jakiś przepis na dzisiaj przygotowany? Nie, ja tylko bym chciał powiedzieć o tym, o tym chlebie. Aha, ja dobra, no to, to... słuchaj. O chlebie aha. No i ja, ja, ja powiem o swoim sposobie robienia majonezu, który się robi dosłownie w dwie minuty. A Nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No to już. Jedziesz. Proszę pana, no więc to tak. Pierwsza próba. Ym, ja się pytałem mojej mamy i, i tam jeszcze kogoś starszego. To mówili o tym, że tak, hmm. jest żółtka, oliwę, powoli dolewasz, mieszasz, powoli. Ja bym kurczę, co ja będę pisał powoli? Wezmę mikser, ale za szybko nie możesz mieszać. Jezus. Więc mam taką końcówkę do właśnie mieszania czy wyrabiania takich jakichś e, puddingów, mas, sosów, kremów. Takie, mhm. Są to takie, wiesz, to takie druciki. E, kiedyś to była taka zwinięta sprężynka, a teraz to są tak. takie, wiesz, druciki, które się łączą tam w rączce i to się tak trzepie, tylko, że e, robię jedną mhm. okrągłą taką, taką wolno obrotową. I mi to nie wyszło. Że, ro, zaczęło się tak dolewam, dolewam, dolewam, to tą oliwę lewą Miesza się to, miesza, miesza, miesza, miesza, no i chyba się, jak to się mówi, tak zaczęło się, nie chciało się łączyć to żółtko i mi to generalnie... Zważyło nie się. No jakby w pewnym sensie zważyło i mi generalnie nie wyszło, mm. więc szybko, wiesz, zrobiłem tak zwaną reanimację, czyli skroiłem cebulę, pieczarki, wlałem to do, do patelni, dorzuciłem jeszcze dwa jajka i zrobiłem taką jajicznicę. Jak się mówi, tak będzie dziwna no dziwna, bo <śmiech> z dziwnych materiałów robiona. Natomiast drugi sposób jest, y udało mi się, z tym, że nie do końca jestem mm. zadowolony ze smaku. I tutaj pokrót właśnie dlatego e, proponuję wrócić do tego, co, o czym mówi Paweł, a jednocześnie w związku z tym, że jest to przepis taki bazowy, e, to można sobie pewne, e, zmieniać pewne elementy. To jest tak, mm. do, mi, do słoika, o średnicy takiej, do której będzie wchodził nam taki rozdrabniacz, po angielsku blender, mm -hmm. e, on taki ma bardzo duże, szyb, bardzo duże obroty, wysokie obroty ma. Wbijamy dwa, dwa jajka pełne, całe jajka. Dajemy, proszę pana, dajemy troszeczkę, łyżeczkę musztardy. Tam w tym mhm. przepisie Pani dała musztard Dijon. Ja przypuszczam, że to jednak nie może być taka musztarda, ale to zobaczę. Do tego 3 łyżki soku z cytryny, 250 ml oleju, jak się wlewa ten olej, to jest. To mam takie straszne uczucie Mówię, Boże drogi. To wszystko się w niedługim czasie znajdzie w moim żołądku. Ile ja będę musiał jeździć rowerem, biegać czy robić przysiadów, żeby to wszystko odspalić. No tak, ale to uda udaje się odrobinkę później do, do, do potrawy, ale tu mówisz oleju czy oliwy? Oliwy, przepraszam. Ale, okay. ale, jed, ale widzisz, i tutaj i tutaj jest taka sprawa. Ja dałem właśnie oliwę z oliwek e, i. No i to wszystko wsadzamy, ten mikser włączamy i e, zaczyna się to wszystko nam mieszać. Powoli dajemy do góry, na dół i do góry i już majonez jest gotowy. Także ten Sam proces to dosłownie to jest dwie minuty i już mamy zrobiony taki majonez i to wszystko. E, no jeszcze można trochę dodać pieprzu, e, czy odrobinę soli do smaku. O, octu ewentualnie zależy. zależy, tak. Octu zależy jaką musztardę używasz, możesz odrobinkę octu dać. E, no tutaj była używana Dijon, ona jest bardzo ostra, więc mhm. może już octu, tak. może nie. W każdym razie... No w zależności, tak. W każdym razie, proszę Pana, wyszło to smaczne, ale nie do końca smaczne, bo wyszło to gorzkie. Wiesz? Się teraz zastanawiam. To za sprawą, oliwy, za sprawą oliwy. Gdybyś użył oleju rzepakowego, to byłoby inne łagodne, nie takie orzechowe, nie takie gorzkie. A druga sprawa, tak jak to mówiłem właśnie w tamtym odcinku, odnośnie majonezu, on musi się, jak to mówią, przeżreć, czy też przegryźć, czy też Uleżeć. I dopiero na drugi dzień jest taki naprawdę smaczny. Te smaki się harmonizują. Tak, tak, tak. tak. Dlatego, mój drogi, no to dlatego mój drogi, po dwóch tygodniach ponowiłem próbę i zrobiłem jeszcze raz, z tym, że właśnie dałem oliwę, ale zrobiłem mhm. tak, że dałem 200, 200 ml oliwy i 50 ml wody. I to jest mhm. za dużo bo wyszedł za rzadki. Chciałem go troszeczkę reanimować, więc dodałem... dodałem, wiesz... dodałem jeszcze jedno jajko, on troszeczkę zgęstniał, ale nie za mocno. Ale, więc nie jest to taki, wiesz, konsystencji stricte majonez, ale wyszedł za to taki fajny wiesz, sos do sałatek, więc teraz jestem na etapie sałatek i to... i to robię właśnie, wiesz... Więc proponuję po prostu, wiesz, podstawowe składniki, czyli jajko i ta oliwa tam jeszcze w jednym z przepisów Pan proponował pół na pół, pół, yy, yy, wiesz, pół składnika tej oliwy, pół oleju i pół oliwy. I pół oliwy, tak, nie będzie wtedy takie, tak. takie gorzkie orzechowe. Tak. A Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Jakieś problemy techniczne. Jacek się rozłączył. To znaczy rozłączyło nas i nie możemy się ponownie połączyć. Być może nam się jeszcze uda. W międzyczasie opowiem o tym, co przygotowałem, czyli o obwarzankach. Słuchajcie. Nie wiem, czy każdy z Was był w Krakowie. Wiele osób na pewno było. Obwarzanki. To taka typowa piekarska tradycja bardzo stara, wywodząca się jeszcze z czasów Władysława Jagieły. Bo... W tamtych czasach pierwsze wzmianki są na temat obwarzanków. Jest to takie pieczywo sprzedawane w budkach, czy też, czy też w takich specjalnych koszach w Krakowie dookoła Rynku. Są to takie plecione bułeczki, które są posypywane makiem, bądź solą, bądź sezamem. I może odrobinę historii na początek. Słuchajcie, w Wikipedii można znaleźć, że tradycja wypieku obwarzanków jest bardzo stara. Pierwsze zachowane wzmianki pochodzą z XIV wieku. Rachunki dworu Władysława Jagieły i Jadwigi, w których 2 marca 1394 roku zapisano dla królowej pani Procilius obrzanki 1 grosz. Czyli za jednego grosza zostały dla królowej Jadwigi zakupione obwarzanki. I teraz tak, początkowo miały być wypiekane tylko w okresie Wielkiego Postu przez piekarzy cechowych specjalnie wyznaczonych w tym celu. Kolejne źródła zachowały się w wieku XV i przywilej wydany przez kolejnego króla Jana Olbrachta 26 maja 1496 roku zezwalał by obwarzanki mogli piec i sprzedawać tylko piekarze krakowscy. No i dalej później historia tych obwarzanków się rozwija. Nie jest to tylko i wyłącznie polski y, wynalazek. Podobne pieczywo piecze się w Turcji i na Bałkanach. Jest tam znane jako simit albo gewrek. Y, można na YouTube też sobie znaleźć, właśnie wpisując simit film jak wyrabiają, jak wyrabiają te simit y, piekarze tureccy. Bardzo fajnie to wygląda. Polecam sobie znaleźć, jak ktoś będzie miał chwilę czasu. I teraz... Y, dzisiaj obwarzanki są chronione y, prawem y, produktów regionalnych wpisane na jakąś tam listę Unii Europejskiej. Natomiast można sobie, jeżeli nie jesteście w Krakowie przypadkiem albo nie zamierzacie być, można sobie zrobić samemu. Jeszcze powiem, że bajgle to też taki rodzaj podobnego pieczywa, jak takie krążki z dziurą, natomiast obwarzanki są plecione i mają około 14-17 cm średnicy, a nazwa obwarzanki bierze się stąd, że pieczywo jest to obwarzane, czyli obgotowywane w wodzie, we wrzątku. No i słuchajcie, fajnie się to robi. Bardzo jest to smaczne. Ja to bardzo lubię. W Nowym Jorku podobno też są właśnie takie podobne bułeczki. Też nie wiem, czy nazywają się bagle, czy jeszcze inaczej. Gdzieś tam na świecie to można znaleźć. Ja podam te, które, które można zrobić sobie u nas. prawda? Więc tak. Około kilograma mąki bierzemy. Do tego około połowę tej mąki, czyli Pół litry wody, lekko osolonej, nie gorącej, i dodajemy dwie łyżki cukru do tej wody. A rozpuszczamy dwa deka drożdży, takich piekarskich, świeżych, ewentualnie dajemy drożdże instant. Te z kolei mieszamy z mąką, tak jak jest w przepisie na opakowaniu. Natomiast drożdże te żywe rozrabiamy z tą wodą, później łączymy to z mąką i dobrze wyrabiamy. Jakieś 80 minut na ciasto, na jednolitą kulkę, taką twardą, którą można by krajać nożem. Później to smarujemy olejem, ewentualnie przykrywamy w misce, odstawiamy na jakieś 40 minut, tak żeby to ciasto ruszyło. Tam 2 deka drożdży to nie jest dużo, natomiast to ciasto troszeczkę nam podrośnie, zaczną te drożdże pracować. Ciasto nie urośnie, nie wiadomo jak bardzo dużo. Chyba, że też jest dosyć twarde i zbite. I teraz dzielimy sobie to na 10-12 yy, części. I na stole, na stolnicy, formujemy takie wałeczki. Te wałeczki składamy na pół. No to ja tak robię, bo generalnie się bierze dwa i skręca się razem. Taki wałek powinien mieć 20 parę yy, centymetrów długości, grubości palca wskazującego. I te wałeczki skręcamy razem, tak jak, żeby się zrobił tak jakby warko, czy taki, taki rulon. Po prostu jedną ręką przytrzymujemy z jednej strony, drugą ręką. Zakręcamy to, tak turlając po blacie, żeby to się ładnie nam skręciło. Zwilżamy końce i skręcamy. Ewentualnie można to, jeżeli bierzemy taki długi kawałek, taki półmetrowy, to możemy złapać go w połowie. I wtedy tak jakby w powietrzu go skręcać. To właśnie polecam na YouTube sobie zobaczyć, jak to robią ci Turcy. Sklejamy te końce. I teraz na płytkiej, na takim dużym garnku, ewentualnie w patelni, yy, zagotowujemy sobie litr wody. Chodzi o to, żeby ten garnek był duży, żeby dwa, trzy obwarzanki można było naraz sobie wrzucać. I tam obgotowywać. Do tej wody dodajemy odrobinę cukru. I słuchajcie, te obwarzaneczki, jak już mamy takie skręcone, ładnie zlepione końcami takie wianuszki, wrzucamy na pół minuty, minutę do tej gotującej się wody. I teraz mamy obważone to ciasto. Wyciągamy to, odsadzamy najlepiej na kratce takiej, czyli takiej jak mamy do piekarnika, taką blachę, no to jest blacha i jest taka kratka, prawda? Jeżeli one są obważone, to będą się przyklejać. Musi to na razie obciec nam odrobinkę. Przekładamy na kratkę i później posypujemy właśnie albo taką grubą solą, albo makiem, albo sezamem, generalnie czym lubimy. Niektórzy jeszcze mówią, że można taką wodę sobie z białkiem przygotować, żeby posmarować na wierzchu te obwarzanki, żeby to się lepiej trzymało, ale ja... Nie robię tego, jeżeli wyciągam je z tej wody, w której się gotowały, to woda są nadal mokre, posypuję ładnie solą czy też makiem i później takie wkładamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni i pieczemy to właśnie też na kratce albo na papierze do pieczenia przez 20-25 minut, żeby się dobrze zrumieniły. To jest słuchajcie pieczywo takie jakby trwałe, które można trzymać dłużej podobnie jak jakieś takie właśnie precle czy coś takiego ale powiem szczerze, że najlepsze są na świeżo bo to jest taka w środku jakby bułeczka to jest takie to nie jest takie bardzo suche ciasto tylko to jest taka bułka bardziej do zjedzenia na świeżo w ten sam dzień kiedy się je robi można sobie zabrać do pracy można sobie zabrać gdzieś właśnie na wycieczkę w podróż są świetne, naprawdę warto sobie zrobić, bo bardzo, bardzo są smaczne i przede wszystkim jak ktoś nie może zawitać do Krakowa no to może sobie kawałek tego Krakowa w domu w ten sposób przygotować, prawda? Także polecam warto sobie zrobić. Jacku, czy Ty byłeś kiedyś w Krakowie i jadłeś obwarzanki? Ja byłem w Krakowie, ale nie jadłem obwarzanych, nie miałem okazji. Obwarzanki to, to takie ringi były, takie w dzieciństwa pamiętam, ale to we Wrocławiu tam na 1 Maja, czy coś w tym stylu. Nie mówię o placu, tylko o święcie. Tak, tak. Majowym, przepraszam. Okay. Ale pewnie, okay. że tak. Warto spróbować i porównać sobie ten smak, wiesz. Ja robiłem to parę razy, byłem bardzo zadowolony. To tak jak mówiłeś, że no były na no tyle dobre, że zaraz znikły po prostu, chociaż zrobiłem tego kilkanaście sztuk. No tak wiesz, po dwa, po trzy zawsze tam ktoś złapał i Koniec. Zdjęcia tych obwarzanków są na naszej stronie Google. Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Można sobie znaleźć. Można nas tam dodać do, do, do, do znajomych. W sensie Kochany, proszę spodować. Cię przy okazji przypomnieć nasz adres e... z naszej strony internetowej. No więc mówię profil na Google. Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast tak. w sieci. Proszę nas tam znaleźć, sobie zasubskrybować. I zapraszamy oczywiście, tam gdzie jesteśmy cały czas Retro Rocket Network. .pl to jest portal, który skupia kilka projektów podcastowych w, o różnej tematyce bardzo ciekawych, o tematyce Apple, o tematyce filmowej, o grach. Bardzo fajny podcast, chłopaki pasjonaci ciekawie opowiadają. Jest Wimpcast, nowy, to jest a, po, podcast nowy, który opowiada o muzyce yy, strumieniowanej na, na, na, na Wimpie. Jest bardzo dużo ciekawostek właśnie nowych zespołów, zespołów starych, po które warto sięgnąć, także warto sobie odsłuchać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i tak jak mówię, ja się bardzo ciekawi o filmach, w tej chwili drugi sezon w odmienionej formie i te podcasty, które są tam też miały krótkie czy długie przerwy, odradzają się. Jakoś to tak wyszło, odradzamy się i my, i będziemy, no tak często jak będzie to możliwe z nas, naszej strony, ale na pewno będziemy chcieli do Was tutaj zaglądać opowiadać i zachęcać do tego, żeby jeść zdrowo, smacznie i kolorowo i zdrowy tryb ja na życia, koniec być ja na koniec zadowoleni. chciałbym jeszcze mm -hmm. powiedzieć o tym przepisie na ten chlebek wiesz, bo w zasadzie do tej pory mówiliśmy i piekliśmy chleby na zakwasie żydnie, pszenne. Tam mam na myśli powiedzmy, że pszenno z mąki razowej z mąki gracha tak. ostatnio żeśmy też zaczęli dołączać mąkę orkiszową, tu mówiłeś o, o, o właśnie o chlebie chleb orkiszowy wspaniały, można też dodać tak jak ty mówiłeś, że różnego rodzaju płatki czy, czy też mąkę kukurydzianą tak właśnie jeszcze właśnie o mące kukurydzianą chciałem powiedzieć, jeszcze jest mąka proszę pana gryczana też z tym, że nie udało mi się tak. zrobić chleba z mąki samej gryczanej mówię o tych mąkach właśnie, które wymieniliśmy jako dodatki, prawda? Bazą jest przykładowo zakwas albo mhm. drożdże i mąka taka chlebowa zwykła 6, 750 czy tam 2000 i, pszenna, Przenna, tak? I, i do płynnej, tego i ja robię tak. różnie, różne eksperymenty robię, przeciętnie to jest tak od 50 do 150 gram dodaję innej mąki niż tej bazowej czyli jakiejś tam pszennej które jest które dodawana. Tam żytni na przykład 150 gram mm -hmm. czy tamtej mąki, mówiłem, tejku. Tak, a jeżeli, jeszcze, jeżeli, jeżeli jesteście powiedzmy uczuleni na gluten, czy też macie jakieś problemy, czy też w ogóle chcecie już bardzo, bardzo ultra zdrowe życie prowadzić, to mąkę mną zastępujemy orkiszową mąką yy, i wtedy już mamy taki Ultra zdrowy chleb, którego podejrzewam nie kupimy w piekarni. No właśnie i myśmy się w sumie, wiesz co, ja miałem tak yy, dobrze zanim jeszcze powiem o tym chlebie, który robiłem. Miałem taki przypadek, wiesz, że dwa tygodnie temu yy, robiłem chleb, i później w następnym tygodniu zrobiłem. Nie, w środku tygodnia zrobiłem znowu chleb. i Kurczę, one mi coś nie chciały wyrastać, wiesz, taki jakiś miałem dwa tygodnie mm -hmm. temu, miałem taki pekowy tydzień, ale ten chleb jest tak smaczny że my już jesteśmy to, wieś, to jest przestroga dla tych, którzy zaczną się odżywiać bo na początku to ktoś może mówić ale nie, no ten chleb jest taki ciężki on jest taki twardy on jest taki zbity bo jak ludzie się przyzwyczaili do, do tych muchawców, do tych to wiesz, to im będzie może trudno się przestawić ale e, naprawdę A. warto i chciałem powiedzieć, że ten chleb mimo, że on był właśnie taki mało wyrośnięty ale on był tak smaczny on tak pachniał że ja w tej chwili Wiesz co, moje chleby nie, nie zawsze są wyrośnięte, ale są bardzo I smaczne. Ja chciałem powiedzieć, bardzo, że moja po kromka, zbite. moja robię to w takiej keksówce, tam, gdzieś chyba 30 na 12 cm. Tak. Moja kromka, bo żeśmy raz kupili chleb, jakbyśmy w Londynie, tam, w piekarni było napisane, że chleb, e, kupiliśmy w sklepie, że chleb jest robiony na zakwasie. Nie był to smaczny chleb niestety. Ale moja kromka, mhm. w porównaniu do tamtego chleba, po pierwsze jest połowę chudsza, a po drugie jest... Trzy razy mniejsza. Tak. Ale ja rozumiem to, co mówią, mhm. nasze, że ktoś mówi, żeby na śniadanie zjeść tylko dwie kromki. Ja do pracy sobie robię dwie podwójne, tak. przypominam o rozmiarach. Jesteś który... najedzony, bo to jest treściwe, bo tak, to jest o rozmiarach. Mhm. I naprawdę to mi w zupełności wystarcza. I wierzę w to, że Oczywiście. wierzę w to, że, że można zjeść dwie kromki i być nasyconym. Ale nie mówimy o odmuchawców. Jeszcze ja jeszcze powiem, że też właśnie piek, piekąc w domu chleby, kiedy tam Aga miała tą cukrzycę ciężową mierzyła sobie cukier. I teraz tak, po orkiszowym chlebie w zasadzie w ogóle nie, nie było zmiany jakichś takich skoków cukru, a kiedy zrobiłem chleb taki żytni, domowy, ale taki, wiesz, tak jak mówisz, te kromki nie były wysokie, ale takie dosyć ciężki był ten chleb i taki naprawdę treściwy, to po trzech kromkach takiego chleba, też niewielkich, tak jak mówisz, pamiętajmy o rozmiarach, że to nie jest chleb dmuchany, też właśnie miałam wysoki cukier, czyli on jest mocno energetyczny, ten chleb, i naprawdę można się nim najeść. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Jestem... Takie uzupełnienie. Jeszcze ja Ci powiem a propos mąki jedno zdanie i później już dopuszczam Ci do głosu. Cytuję z książki Pieczywo domowe. Opracowała Pani Elżbieta. Nie, nie ma nazwiska. Natomiast, co jest ważne. Przy pieczeniu chleba żytniego należy wpierw, wpierw się dowiedzieć o pochodzeniu mąki. Powinna ona być z suchego zboża. Mąka ze zboża wyrośniętego, chociażby najlepiej wysuszona, zepsuje nam całe pieczywo. Chleb będzie się rozpływał, będzie klajstrowaty, niepozorny i niezdrowy. Chleb musi rosnąć koniecznie dwa, trzy razy, szczególnie należy uwagę zwracać na rośnięcie chleba zaparzanego. Powinien każde z trzech razy doskonale wrosnąć, aby nie był ciężki i zakalcowany. No widzisz, no to ja wejdę Ci Także po tutaj... przecinku. Mhm. Chleb może stanowić cały posiłek. Złocisto-brązowe bochenki z pszenicy, żyta, kukurydzy czy owsa są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Mąkę białą robi się wyłącznie ze zmielonego bielma, czyli wewnętrznej części ziarna, zawierającej zapasy dla zarodka. Mhm. Sam zarodek usuwa się wraz z okrywą nasienną, otrębami. Natomiast mąka pełnoziarnista powstaje ze zmielonego całego ziarna wraz z okrywą nasienną i zarodkiem. To sprawia, że chleby z mąki mhm. pełnoziarnistej zawierają błonnik, ważny składnik diety, którego większość z nas spożywa mniej niż powinna. Błonnik tworzy twardą łuskę okrywającą zarodek i bielmo, usuwaną w trakcie przemiału ziarna na białą mąkę. Zielona łuska, e, przepraszam, zmielona łuska, e, czyli otręby, nie tylko zawiera niezbędne dla zdrowia witaminy i minerały, e, w tym mikroelementy, lecz także stanowi wypełniacz o zerowej wartości kalorycznej, a to powinno być ważne dla Ludzi, którzy tak się podchodzą czy stosują jakąś dietę, prawda? Jeszcze ja pamiętam, jak kiedyś byłem bardzo zdziwiony. Pojechaliśmy na nartę na kilka dni yy, i z nami pojechał taki znajomy lekarz. Yy, on był dentystą, ale pierwsze moje zdziwienie było takie, że on tam wieczorkiem zjedliśmy sobie kolację jakiś tam haciek, gdzie mieliśmy noclegi. Po tym ciężkim dniu jeżdżenia na nartach i on wyciągnął taki woreczek. i zjadł trzy łyżki otrębów, po prostu tak nabrał sobie i zjadł to i popił wodą. Ja się pytam, co pan to zjada? Tak. On mówi, że, a on mówi, że on codziennie zjada właśnie otręby, dlatego, że otrębów w naszej diecie jest mało, a one są bardzo potrzebne i pożyteczne. No i faktycznie tak jest, wiesz. Także otrębów nigdy za wiele. Tego pieczywa pełnoziarnistego też nigdy za wiele. I nawet jak kupujecie sobie chleb tostowy taki do, do nie wiem, do robienia tostów, to też bierzcie zawsze ten e, pełnoziarnisty, bo zawsze to jest e, z korzyścią tak. dla Was. Chleb kojarzy się nam ze zdrowym, pożywnym, domowym jedzeniem, ale boimy się, boimy się, że tuczy. To niedawna nauka potwierdzała ten pogląd, więc wiele osób jadło kanapki z poczuciem głębokiej winy. Jednak wyniki najnowszych badań nad sposobem odżywiania wskazują, że możemy jeść chleb, zwłaszcza pełnoziarnisty, z czystym sumieniem. Tylko smaczne, nie tylko smaczne, ale i też zdrowe i nie tuczy. Kromka chleba pełnoziarnistego z ziarnistego miewa zależnie od składu od 70 do 140 kalorii. Zwykle 3 czwarte kalorii w kanapkach mm. pochodzi z tego, czym chleb posmarujemy i co na nim położymy. Jeśli boisz się utuczyć, rób jak Francuzi, którzy jedzą swoje wspaniałe bagietki w ogóle bez masła czy jakiegokolwiek innego smarowidła. Oj, chleb to jest, to chyba to jest jedyna potrawa, która się człowiekowi może nie znudzić. Więc tutaj bym po prostu, wiesz co, tutaj bym w tym momencie powiedział taką rzecz, że chleb pełnoziarnisty, chleb zdrowy robiony przez nas ale nie, nie powinien być moim zdaniem wyeliminowany z diety, bo czasami słyszy się o dietach takich, że chleba nie jedz, bo coś tam, coś tam, bo tuczy i coś takiego. Moim zdaniem to jest nieprawda. A jak nam się znudzi zwykły chleb, to słuchajcie, teraz właśnie robimy chleb hmm, chleb z właśnie z tej mąki, o której mówiłem, czyli mąki owsianej. Ale jej będzie tylko niewiele, słuchajcie. 400 gram mąki pszennej pełnoziarnistej. 100 g mąki owsianej, 25 g drożdży świeżych, dwie szklanki letniej wody, jedna płaska łyżka cukru, 3 czwarte płaskiej łyżki soli, trzy łyżeczki słonecznika, dwie łyżeczki sezamu, ja dałem sezamu troszeczkę mniej, bo już mi się skończył, jedna łyżka pestek z dyni, jedna łyżka płatków owsianych. Nie dałem płatków owsianych, natomiast dałem kminek i teraz wykonanie ja troszeczkę to zmodyfikowałem ale u mnie to, ja powiem jak jest w przepisie jest tak, wymieszać ziarna z płatkami solą, cukrem wsypać przesianą mąkę drożdże wkruszyć do miseczki zalać wodą wymieszać i wlać do pozostałych składników wyrabiać przez około 10 minut tak jak przy poprzednim chlebie na, nie wiem jaki to był chleb w każdym razie ciasto ma być mąki nie dosypujemy, ciasto ma być luźne odstawić ciepłe miejsce pod przykryciem mhm. na 10 minut, przełożyć do foremek, posmarować posmarowanych tłuszczem lub wyłożonych papierem, ponownie odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce wierzch ciasta naciąć wzdłuż nożem, żeby nie popękał, Mhm. piekarnik rozrzać do 180 stopni, włożyć keksówki i piec przez około 1 godzinę i 20 minut. Jeżeli wiesz zbyt szybko się przypiecze, należy przykryć formę folią aluminiową i dalej piec. Po upieczeniu wyjmujemy chleb z formy i studzimy na kratce smacznego. Ja to troszeczkę zrobiłem inaczej, bo ja to wszystko wymieszałem, tak jak tutaj było napisane. Odstawiłem nie na 10 minut, tylko na 20 minut, po 20 minutach, mhm. jeszcze raz zamieszałem. Do tego można by, a ja akurat nie miałem, więc się troszeczkę napracowałem. Ale dla gospodyni domowej, można polecałbym użyć miksera z tymi świderkami do ciasta drożdżowego, bardzo, dobrze, bardzo dobre te efekty mhm. daje. Więc ja to ponownie wymieszałem i po prostu odstawiłem. I, w, I wtedy już włożyłem to, to ciasto będzie luźne. Ja to mieszałem ręką i później z ręki ściągałem y, y, łyżką, ściągałem to ciasto, które mi się przykleiło, bo ono będzie właśnie takie lejące, ono będzie takie mm, czepiające się po prostu y, ręki, jeżeli ręką będziemy mhm. robić, czy tych świderków jeżeli będziemy robić ze świderkami No i to przełożyłem do dwóch, y, nie, przełożyłem to do jednej Słyska. kaksówki, bo w, tam te dwie były zajęte, bo tam robiłem chleb na zakwasie, i on się w tym czasie piekł, więc to przełożyłem do takiej jednej keksówki, która powiedzmy była nie prostokątem, tylko kwadratem, jakbyś dwie keksówki złączył do siebie. Do siebie. Aha, okay. I to odstawiłem. I to mi pięknie wyrosło. Wyrosło mi to w przeciągu około pół godziny 45 minut, no bo w kuchni było ciepło. I później tak. wsadziłem to do pieca. Piekłem krócej troszeczkę, ale też wiesz, no, my spra jak sprawdzamy, sprawdzamy to w ten sposób, że jak się wyjmie chleb to pukamy sobie w dno. Jeżeli jest głuchy odźwięk, to jest mm. wszystko, wszystko upieczone. Jeżeli jest miękkie, miękka podstawa, jeszcze możemy, to jest sprawa do uratowania, bo możemy jeszcze sam chleb włożyć na 10-15 minut go. do nagrzanego piekarnika. Tak, bez foremki, go, bez foremki go włożyć i on się ładnie nam dopiecze. Ok. Słuchajcie, no mamy tak, sezon, jedźcie, jedź, jedźcie, jedźcie na plac i jedzcie pomidory, cebulę, paprykę, Borówek jest bardzo dużo, słuchajcie, wiśnie, jedzcie, czereśnie, ja, jagody, maminy. bo Polska to jest jeden z nielicznych krajów na świecie, gdzie można kupić jagody, a nie borówki. Jest ba bardzo dużo jest w tym roku. I polecam to, co też mówiłem już w tamtym roku. Do woreczka zamrozić sobie i w zimie wyciągamy, dodajemy do ciasta, do galarytki. To jest fantastyczna sprawa. Gdzieś w środek zimy, śniegu po kostki, a my sobie zajadamy świeże E, świeże właśnie okay. owoce. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy słuchają naszego podcastu. Mam nadzieję, mam tak, nadzieję że przepisy się udały, a i w przyszłości też będziemy Wam opowiadać o jakichś ciekawych y, przepisach, żeby y -hmm. porozmaić. Ja powiem o, tym, że, powiem o tym, że już obiecałem parę razy tą zu, y, zupę grecką i ona będzie w następnym, w następnym odcinku Zupa grecka z soczewicy, bardzo fajna. Yy, udowodnię, że ta kuchnia grecka nie musi być nudna, tak jak tam kiedyś Filip wspominał. A To jest rzecz, którą warto sobie zrobić. I na pewno coś też ciekawego przygotujemy do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiamy, miły no, wakacji. Do widzenia, pa.